Ostatnio w celuloidzie. Jedziemy? Jedziemy. To jest po prostu najtańszy komercyjny chwyt, jaki mógł zrobić Richie. Ten film wpisał się w taki nurt liftingu angielskich bohaterów. Spokojnie pozazdrościć. Cortes i Natalia. Jest ich tylko dwóch. Za dnia.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 Witamy w kolejnym odcinku Celuloidu. Witają Was, Cortez. I Natalia. Dzisiaj będziemy omawiać film Tima Bartona, Alicja w Krajnie A Jak to by się podobało? Fantastycznie, zakochałam się. A co by, Piotr? Jaś poczułem lekki zawód. Dlatego, że moim zdaniem jest tam za mało Tima Bartona, a za dużo Disneya. Tak, to jest pierwsza kwestia, o której będziemy rozmawiać. No właśnie. Że... Kolejna komercja. To mój drugi podcast i kolejna komercja. No, powinniśmy zacząć recenzować jakieś kino indyjskie, albo fińskie. <taki> Takie kino, które po prostu nie stać na komersji. Czyli rosyjskie, czeskie. Oj, tutaj bym się z Tobą nie zgodził, dlatego że kino rosyjskie ostatnio przeżywa duży rozkwit. Odkąd zrobili tą kompanię, dzienna na na straż. Jesteśmy z przyszłości. Super film. Nikt z moich znajomych nie widział. Fantastyczne. Damć. Więc kina raczej do tych, których nie stać na komercję nie należy. Ale nie stać ich przecież. Stać Gdyby było ich stać to oglądalibyśmy te filmy w kinie. Nocna i Dzieńna Straż pojawiła. Ja. Były gigantyczne billboardy. to da dam. -da -da -da -da -da. Reklama! Alicja w krainie Czarów. Przejdź na trzecią stronę lustra. Ten film na pewno jest komercyjny, natomiast moim zdaniem jest tam za dużo Disneya. No oczywiście Disney ma prawa do realizacji, bo wcześniej realizowali film animowany, Alicja w Czarów, więc mają prawa do ekranizacji, no, natomiast ta fabularyzowana wersja, chociaż została wyreżyserowana przez Bartona, to Barton nie pisał scenariusza, tylko pisała babka, która pisała scenariusze do Króla Alba. Albo do Pięknej Bestii, czyli to jest taka tkwiąca głęboko w nurcie to czuć tutaj. Chociaż scenografia, charakteryzacja i cała ta otoczka jest bardzo Bartonowska, też mroczna, ale sama historia tak naprawdę Bartonowska nie jest. Bo to nie jest historia Bartona, tylko adaptacja, prawda? To tak by się z tobą nie zgodził, dlatego, że jak się czyta Alicja w Czarów, to bardzo czuć. Tam, że to jest taki mroczny, dziwny klimat, który... No ale Barton tego nie napisał, ale może skupmy się na tym, że przede wszystkim nie jest to Alicja, jaką znamy, prawda? To nie jest typowa historia oparta na książce, tylko po prostu ciąg dalszy. Mhm. Pojawiają się bardzo ładne takie retrospekcje, nawiązania do tej podstawowej, w wersji, wersji Alicji, na której, na której jest film bazowany. Natomiast to mi się bardzo podobało, że retrospekcje dotyczą tego, czego nie było w filmie. To jest właśnie fajne, że tak jak ona wspomina, kiedy była małą dziewczynką, no bo tutaj jest dorosła, to wszyscy wiedzą, chociażby z Billboardów, ona wspomina swój pierwszy pobyt w Krainie Czarów w cudzysłowie. Może tego wcześniej nie było i to są retrospekcje nagrane też przez Bartona. I to jest właśnie fajne. Zauważyłem tutaj jakieś nawiązania do Narnii, tylko, że z tą różnicą, że w obu przypadkach oczywiście ten czas zatrzymuje się i oni tam przeżywają jakieś swoje przygody w narni, a u nas jest jakby czas płynie normalnie. Natomiast w krainie czarów te postacie się nie starzeją, prawda? To znaczy, że ten szalony kapelusznik, ta biała i czarna królowa, one są takie, jak Czarno? były wcześniej. ta królowa. To się postarza... Gdzieś czarna. No tak, bo to jest niby z szachy. No, to, jest, to jest proste, prawda, że, że biały i czarny, a nie nagle biały i czerwony. Mówisz, że czas nie upływa. Tam jest delikatnie ten czas zaakcentowany w momencie, kiedy jeden z przyjaciół Alicji gąsieniczka będzie się przemieniała w motyla. No i to jest takie zaakcentowanie tej nietrwałości jednak, bo on odrodzi się jako motyl, prawda, czyli już w zupełnie innej postaci, ale poza tym czas... Tak, to ale jest. to nie jest dosłownie potraktowane, to w tym momencie jest przemiana, natomiast to nie jest starzenie się tak de facto, a w, w przypadku Narni właśnie to starzenie się postępuje. Czyli chociaż bohaterowie ludzcy się nie starzeją i mogą wrócić do naszego czasu i prze życzę swoje życie, to w Narni z kolei w przeliczeniu to na, na godziny czy, czy dni, to tam mijają właśnie tysiąclecia. To jest bardzo widoczne, kiedy się ogląda pierwszą i drugą część. A w tym, w tym przypadku, jeżeli potraktujemy ten film jako kontynuację właściwej alicefrii to tam z kolei ten czas może i upływał, natomiast oni się w ogóle nie posunęli w latach. To nie jest szalony kapelusznik 20 lat później, czy tam 17. Nawet jak widzimy retrospekcję. On cały czas jest taki sam. To znaczy oczywiście zmienia się charakteryzacja i tak dalej, ale chodzi o, o wiek, o wiek postaci. Oglądałem niedawno blaszany bohater, czyli Man, który również jest kontynuacją, tylko z kolei czarne książki z krainy I to jest jakby pomysł już wcześniej. Był. A ja się bardzo ucieszyłam, że nie jest to taka stuprocentowa adaptacja książki, dlatego że już jako dziecko nie lubiłam tej historii. Nie podobało mi się to, że była taka okrutna. Ja jestem zakochana w zwierzętach i sposób w jaki czerwona królowa grała w tego golfa Flamingiem i Jerzem, strasznie mnie to, mnie to kłuło i w momencie kiedy zorientowałam się, że Alicja nie ma już tam, nie wiem, 10, 7 czy 11 lat, nie minę, minę miała w pierwotnej wersji, tylko że to będzie coś nowego, coś, coś czego nie znam, i do czego nie jestem negatywnie nastawiona, byłam bardzo ucieszona i to jest bardzo duży plus dla, dla filmu. Że to jest coś nowego. Po pierwsze, że jest w celu Bartona i jest to zupełnie inna kreskówka niż, niż Shrek epoki wodowcowe, czy, czy nawet kulew. Jest to po prostu kreskówka Bartona. No to mówi samo za siebie, prawda? Ta ręka, jaką widzimy, Bartonowska, i tak jak mówiłem, jest widoczna w scenografii, w kostiumach, w charakteryzacji, ale w samej historii jej nie widać, bo ta historia jest cały czas y, łącznie z samym zakończeniem, więc wszystko jest robione pod Disneya. I to mi się trochę średnio podoba, dlatego że ja jestem przyzwyczajony do Bartona, jeszcze z czasów Soku z Żuka, z Batmana, czy chociażby niedawno Dużej Ryby. Są takie filmy epokowe, które rzeczywiście odcisnęło się jakimś piętnem na filmografii, a ten film raczej do niego nie wrócę, wiesz? Tak obejrzałam go raz, ale nie wydaje mi się, żebym chciał go mieć w swojej kolekcji. A ja na pewno pójdę na film przynajmniej raz. Uważam, oczywiście dostanę go w wersji DVD kupionej w Empiku, ponieważ dla mnie film był doskonały. Rzadko się zdarza, żebym po prostu przesiedziała dwie godziny, nie wiem kiedy, z takim wyrazem twarzy, w takim... Ja byłam w głębokim szoku. Pomijając to piętno od Disneya, o którym Ty mówisz, bo nie uważam, Uważam, żeby to był jakiś straszny minus. Jakby nie było, film nie jest skierowany tylko do ludzi takich jak my, prawda? Którzy, którzy znają filmy Bartona, znają styl Bartona. Film jest bez ograniczeń wiekowych, więc... Jest to film, na, na który mogą chodzić dzieci, nie ma ograniczeń wiekowych, więc... Nie mógłby być też tak stricte Bartonowski, bo jak popatrzysz sobie na... Edwarda na rzuca rękę jego pannę młodą, nawet na, na Sobczuka, no... Są to filmy bardzo specyficzne. Mm -hmm. Alicja była taką naprawdę lekką wersją, lekką wersją Bartona, taką przystępną dla wszystkich, ale nie na takiej pixarowej zasadzie Shreka, że jest humor dla dorosłych, prawda, nawiązanie do polityki, no ale jakieś z kolei proste, mało śmieszne, wulgarne teksty na temat jakichś czynności fizjologicznych, no to jest humor, powiedzmy, dla latków. Także ja osobiście uważam, że... To jest film Bartona i widać Bartona wszędzie, oprócz zakończenia. Musi być happy end pod tytułem, że jest miły, że są wartości, że mimo wszystko trzeba powiedzmy trzymać się tego i tego. Jest, e, no właśnie, takie disneyowskie, ale no nie ma innej możliwości. No taka jest polityka firmy. Natomiast wracając do Twojej wcześniejszej wypowiedzi, że. Ten film odbiega od takiej pixarowskiej dosłowności czy dosadności jak w szreku, to chciałem się tylko tak uzmysłowić, że Pixar nie robił szreka, tylko Dream robił szreka. Naprawdę? Naprawdę. O kurwa wypniesz to, prawda? Oczywiście. No kurwa, nie puścisz tego, prawda? <śleszy> That's how you do an evil life. No, Pixara się wytnie, ale ja z rozdziawioną buzią oglądałem takie filmy jak pierwsza część Władcy To był film, który nie zgniótł, natomiast ten film nie, nie zgniótł, ale to nie znaczy, że ten film nie zrobi wrażenia na innych osobach. Mi się wydaje, że Alicja Froniewiczarów, tak samo jak Władcy to jest taka opowieść, która musi zostać przyjęta przez odbiorcę w odpowiednim momencie żeby pozytywnie odebrać historię. Ja na przykład czytałem władcy Kierczynnik, jak. No, jestem w podstawówce, i wtedy powiem, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Jak próbowałem wrócić do tej książki później, to już takiego wrażenia na mnie nie zrobiło. No tak samo jest z Potterem. Ja pierwszą część Harry Pottera przeczytałam, myśli 10 razy pod rząd, z dnia na dzień pod rząd, natomiast. No teraz, kiedy już mam prawdziwe życie, to do mnie nie dociera. natomiast ja bardzo, bardzo dawno nie byłam na takim filmie, który by mnie zginął. Ten film po prostu mnie rozłożył, mimo że siedzieliśmy pod samą ścianą. Poszliśmy na wersję 3D, co jest po prostu pomyłką i wszystkim zainteresowanym odradzam tę opcję. Jeżeli ktoś ma zamiar iść, to polecam zrezygnować. Tak samo polecamy zrezygnować z filmu dubbingowanego. Jednak głos Rickmana, głos, głos Depa, no i oczywiście doskonała Helena Bonham Carter. Ja nie wyobrażam sobie innej wersji. A czy nie uważasz, że jeżeli chodzi o Depa, to on w pewien sposób został zaszufladkowany? Kiedy go zobaczyłem w roli szalonego Kapelusznika, to pomyślałam sobie, kurde, no, no jasne, że on podoba tej roli, ale że to nie jest tak naprawdę dla niego wyzwanie, bo on po prostu w pewny sposób powtarza ten schemat, który już wypracował sobie przez lata. Ja myślałam, że poszłam na film, nie wiedziałam o tym filmie nic. Mhm. I byłam przekonana, że Depp zagra tego Giermka Czerwonej Królowej. I byłam przekonana, że to będzie on. On w sumie gra, masz rację, gra takich dobrodusznych, takich troszeczkę komicznych, troszkę zaburzonych panów, natomiast ja bym go wolała w roli właśnie tego złego. Bo Deb zawsze jest tym dobrym, prawda? W ogóle ża żałuję, że Deb dostał taką rolę, bo, bo nie było w nim tego takiego Depa. On w tych pomarańczowych włoskach, w tym makijażu, nie nacieszyłam się nim. On jest bardzo przystępny wizualnie, kobiet w moim wieku. Takiego chciałabym zobaczyć Depa. On Hathaway też miała tylko przycinane brwi i białe włosy. No z racina. Ona no, no, cała była biała. No z racji na postać, którą grała, prawda? No, tak. Ale to też była Anne Hathaway, to było widać. An grała jak taka neurotyczka, taki neurotyczny snu. I tak się poruszała. Tak. Miała takie śmieszne ruchy. Tak? Jest taka delikatna, taka, taka wyczulona. Jest taka neurotyczna, właśnie. Ale jak powstał, mówiłaś o zdjęciach, zupełnie nie chcę sobie sprawy, kto będzie realizował zdjęcia, to powiem Ci, że ja byłem zaskoczony, że zdjęcia robił Dariusz Wolski, dlatego że to jest operator, którego sobie bardzo cenię, szczególnie po mrocznym mieście, w którym się to kochałem. Super, rewelacyjne. Później jeszcze realizował trzy części Piratów z Kraju. Z Bartonem robił słynny Droda. To jest operator, którego bardzo cenię sobie i bardzo się cieszę, że tutaj zrobił zdjęcie, bo zdjęcia są rewelacyjne. No, jeżeli chodzi o, o całą dekorację i charakteryzację, nie ma nic do to Myślisz, że ktoś z tej obsady z ekipu będzie nominowany? Ja na pewno kilka nominacji bym przyznała za zdjęcia, za muzykę. po prostu Daniel Elfman powinien dostawać Oscar za każdy kolejny film. Jest tak niesamowita. Pierwsze co pomyślałam to, że muszę mieć ścieżkę dźwiękową. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, to wcześniej oglądałem Alicja w Kronie Czarów z 1985 roku. Oglądałem go chyba jak miałem, nie wiem, z 8 albo 9 lat. Momentalnie do mnie dotarło, szczególnie, że Grał tam Ringo Starr z Beatlesów, grał Sammy Davis Jr. No i co najważniejsze, ekranizacja była wierniejsza oryginałowi, to jest po pierwsze, a po drugie to był musical i to też miało swój urok. W przeciwieństwie do tego filmu teraz, tamten wiele bardziej doszedł do, do, do, do, do mnie, a tak jak mówię... Bo miałeś 8 lat. Bo miałem 8 lat. I bardzo możliwe, że dzieci, które będą oglądały to w kinie, tak będą uważały ten film za najlepsze dzieło, jakie kiedykolwiek widziały. Dzięki. Nie, ja uważam, że to absolutnie nie zależy od wieku. Jakby była 10 lat młodsza i nie sądzę, że byłabym tak zachwycona. Ja byłam pełna euforii, widząc nawet te drzewa i te korzenie, po prostu identyczne jak w gminującej młodej. To był po prostu cały barbun. Podobało mi się zestawienie, skontrastowanie tego, co dzieje się w prawdziwym świecie i tego, co, co dzieje się w krainie czarów. Że było to tak bardzo zróżnicowane, prawda? Tutaj mamy ten London, Lordów, elegancka impreza, jakieś zaręczyny, prawda? Interesy. I tutaj mamy zupełnie inny świat. I to, jest, to ma na celu skłonienie widza do, do czegoś takiego, że o kurczę, mam no, już koniec tej krainy, prawda? Powód do realnego świata. I ten taki szok, kiedy się wychodzi z kina, że kurde, gdzie, gdzie jest królik, gdzie jest znikający kot? Zwierzęta nie mówią mi. To jest, to jest takie uderzenie w głowę zawsze. Dobry film mm, ma to do siebie, że kiedy przestajesz go oglądać, to po prostu pęka ci serce, że, że już tego nie ma, że nie ma, nie ma tej rzeczywistości, w której no To tak samo, tak samo było z Avatarem, bardzo dużo osób tak, ja słyszałam, słyszałam. słyszałam, słyszałam. słyszałam. Ale proszę bardzo, to nie pierwszy raz w sumie. A to jest inny film niż Avatar. Avatar marzywał na tym, że nie ma do czego wracać, że raczej można iść się z kontaktu. Tutaj tak nie ma. I na tym polega system. No niestety, niestety. Natomiast w Alicji większość pozytywnych postaci fikcyjnych, typu pieski, koty, króliczek, jeżyk, one wszystkie są takie śliczne, takie sympatyczne i takie kochane. Nie no, film jest cudowny, jest po prostu cudowny, jest tak niesamowicie, to jest, to jest magia, naprawdę, to jest magia. Jeszcze jestem zakochana w trzech zwierzętach, których, których w Alicji jest pełno, czy, czy to są psy, czy to są jeże, czy są nawet ptaki, po prostu wszystkie te zwierzątka, one są takie śliczne, to jest tak maksymalnie estetyzowana, No bo na przykład awatar taki nie był, prawda? Mm -hmm. Te stwory były takie jakieś nie do końca. Wszystko było fajnie, tylko były jakieś dziwne. A no, no to tam ludzie je pokochają. Natomiast w Alicji jest nie do końca Bartonowskie. Bo postacie Bartona raczej są takie, że na pierwszy rzut oka to się tak troszeczkę można przestraszyć, zniesmaczyć. No i nie są generalnie jakieś cudowne. Czy to Beatle Jones, czy, czy Gdy Panna moda, jakieś wybrakowane, jakieś dziwne, z pazurami. Mnie się wydaje, że Barton nie mógł tak naprawdę rozwinąć skrzydła do na to, że to cały czas jest Disney. I Disney blokuje, go, Disney prawda? blokuje, tak. I jako przykład mogę podać dwa filmy, Mała Serenka i Królewna Śnieżka. U Disneya jeszcze było wcześniej tego typu na wersje, z Małej Syrence w oryginale. Dziewczyna dostaje drugą szansę. Jeżeli pójdzie, weźmie nóż do zadźga, to będę mogła z powrotem mieć. Co, dźwięku od Nie, nie da rady. Czym? A druga rzecz na jest w plebnym śnieżce, gdzie to jest macocha kontra śnieżka. W wersji oryginalnej macocha nie jest macocha, tylko jest matką. I to jest najbardziej hardcore. Ja nie wiedziałam, że to jest film Disney, naprawdę. Byłam bardzo zaskoczona, że była taka inna fabuła. Bo ja wiedziałam, że to jest film Bartona i wszyscy moi znajomi, którzy jakoś tam z filmem mają chociaż troszeczkę do czynienia, wiedzą, że Alicja jest bartona i dlatego idziemy na Alicję. Bo jakby Alicję puścił sam Disney, to tu nie poszłabym na tę bajkę. No bo chwilę, no po co? W bajeczkach Disneya zawsze jest tak, że wszystko jest dobrze, jest dobrze i potem przychodzi taki krytyczny moment, kiedy myślimy sobie, że o że już nie ma wyjścia z sytuacji i tak dalej. I potem nagle wszystko się rozwiązuje, prawda? Jest, jest ten punkt kulminacyjny i, i akcja jakoś tam fajnie zawiązuje pod koniec, natomiast Alicji jest y, taki fart za fartem. Po prostu to w ostatniej chwili coś się udaje, przy pomocy w ogóle jakichś, jakichś dziwnych rzeczy, i towarzyszy temu cały, cały szereg różnych zbiegów okoliczności, ale nie ma tego takiego momentu tragicznego, że, że coś się dzieje źle, i w ogóle jeżeli jest jakieś niepowodzenie, zawsze nagle pojawia się ktoś, kto ratuje ich z no ja z kolei zauważyłem, że ta historia jest stosunkowo krótka. Te oryginalne przygody Alicji były bardzo rozbudowane. Ona mnóstwo bohaterów, którzy później raczej się nie pojawiali. Natomiast tutaj taka szablonowa historia. W ten szablon zostały włożeni bohaterowie wydarzenia z Alicji. Tym razem faktycznie wykorzystane są tylko postaci. Ale to jest inna historia i to, co działo się w pierwszej części, to już było, jest, jest fajnie, bo to się kiedyś tam stało. Natomiast myślę, że to jest też kwestia tego, że ona jest teraz dorosłą osobą, ma swoje poglądy, umie się zachować w takiej, a w takiej sytuacji. i To może też jest to, że ona sama potrafi sobie uporządkować ten świat. Wiem. Ha, to jest sygnaż Hilberda, i to jest dokładnie ten sam schemat. Była jakaś historia, jak Piotr Pan był młody, po czym on dorasta, zaczyna się bardziej przejmować losami i wydarzeniami z rzeczywistego świata, po czym jak trafia do tej fikcji, to przez y, większość czasu neguje wszystko, co, się, co jest wokół niego, i on musi dopiero ponownie uwierzyć w tą Nibylandię, żeby wygrać. I tak samo jest tutaj. To jest dokładnie ten sam schemat. Zobaczyłeś? No proszę. To, że Barton współpracował z Disneyem na pewno zmieniło podejście ludzi. Barton miał swój styl i ten styl jest doskonały. Disney ma jakiś tam szablon, tak jak mówiłeś, który stosuje do swoich filmów i połączenie czegoś dobrego i czegoś dobrego dało taki efekt kumulacji tego wszystkiego i dzięki temu film, film jest doskonały. Dla mnie film jest po prostu doskonały. Przecież no ale to jak ofensz film? Siedem. 76. Nie, dajesz, dajesz, szóstkę. dajesz szóstkę. Dajesz szóstkę, możemy zrobić sobie warunkowe zdjęcie w okieniu, że nie powinienem szóstki na dystanie, ty, które nie dostanie, a ten, który dał szóstkę, nie ma płacę. Ja oceniam na czwórkę. Na czwórkę? Na czwórkę. Tak samo jak Sherlocka Holmesa? Mhm. Zwariowałeś? Ja nie patrzę przez pryzmat Holmesa, że Holmes jest na czwórkę, to ja mam chyba więcej. Nie możesz, nie możesz dać mu czwórki Nie możesz dać mu no to nie będzie dla mnie To nie dla mnie kultowy film. Ale dla mnie też nie jest kultowy film. To nie chodzi o kult filmu. Nie możesz dać mu czwórki. <laughs> Mogę dać strypować. Ale o co chodzi? O to chodzi, że na to, co Sobór szuka, to jest zajebisty film. Temu filmowi daje piątkę. Batman to był zajebisty. Temu dają piątkę. Wiesz, że ludzie mają y, tendencję do oceniania pozytywnie filmów, które oglądali jak byli młodsi. Bo było tak, wtedy fajniej, to, to, to bo fajnie było iść na film raz, drugi, trzeci, bo nie trzeba było pracować, bo nie trzeba było robić tego i tamtego. I po prostu z nostalgii, tak jak dla nas, dla mojego pokolenia, po królowie wszystkie bajki będą zmarszczone. Bo król lew to był król lew. My się wychowaliśmy na tej bajce. I potem jak weszła Pocahontas, weszły tej story, to było coraz gorzej. Dlatego, że my się wychowaliśmy na tej bajce. I Królew 2 i 3 i to są wszystkie filmy po prostu do śmieci. A dałeś szóstkę awatorowi. Dałem szóstkę awatorowi, ale dałem skutku. dlatego, że to jest swój kultowy. Zobaczymy, jak długo. Okay. Zobaczymy, jak długo. Zgoda? Zgoda? Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję. Cieszę się, że poszliśmy na ten film. Jeżeli ktoś się wybiera, to natychmiast wychodzić. więc. Dzień dobry. Natalia, dziękujemy. Już niebawem w celuloidzie. Kogoś i musisz się pilnować, żeby wiesz, w miarę mądre rzeczy mówić. I oczywiście najprawdopodobniej to teraz wytnę. Tak, tak, tak, właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię, że tak to wyglądało. Kortas. I Łukasz Witkowski z Detroit. No takie słabe zakończenie, coś jeszcze powinniśmy pogadać.